Festiwalon. Odcinek ósmy. Dziesiąty festiwal filmu i sztuki. Dwa brzegi. Przed Wami fragment spotkania z Pawłem Łozińskim, który opowiadał o swoim najnowszym filmie. Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham. Plus kilka pytań ode mnie. Bardzo się cieszę, że tak wielu widzów przyszło na spotkanie i tak wielu widzów na scenę. Nas naprawdę rzadko się zdarza, że było o dziesiątej. Ja, ja, ja też się ale... bardzo cieszę. Więc film jest bardzo intymny, natomiast widownia była... Ja też intymna, no. Też, ja też tak tak więc tylko kilka pytań ode mnie, na rozgrzewkę już za chwilę oddaję Państwu głos. Zaczął Pan trochę mówić na wstępie, że koleje tego projektu były bardzo no, ciekawe i poniekąd burzliwe. I wiem też, że przed premierą na Krakowskim Festiwalu Filmowym trzymał Pan bardzo dużo w tajemnicy, to znaczy nie było do końca wiadomo, Um, jaki film Pan nakręcił. Jest to jeden z pana, pana dłuższych filmów, taki pełny metraż yy, dokumentalny, czy nie do końca? Absolutnie dokumentalny, w stu procentach nic nie było napisane, nic nie było zagrane. Yy, Trzymam w tajemnicy fakt, o którym jest napisany, który jest zdradzony na końcu, czyli, że nie była to prawdziwa rodzina, bo tak sobie myślę, że mogłoby... Ta informacja mogłaby troszkę zepsuć państwu oglądanie. A z drugiej strony moim zdaniem ona nie ma specjalnie wielkiego znaczenia dla filmu, tylko jakby zdradza metodę, a przecież nie są metody jakie to jest zrobione, tylko filmy są no, w jakim spotkaniu dwóch pani, matki, córki w ostrym konflikcie, które postanowił poszukać pomocy u trzeciego obcego, jak o sobie mówi pana, pana psychoterapeuty, który no, próbuje za pomocą tak zwanej. Dobrej rozmowy, jakoś pomóc się lepiej ze sobą, do, wzajemnie dogadać i jak on mówi też z, z, z sobą, z, ze sobą, z też lepiej porozumieć. Słyszałem, że w początkowej fazie y, tego projektu mował y, pan autentyczne pary, tak? Autentyczne osoby biorące udział Nie, nie, to było to troszkę to... inaczej, bo ja chciałem robić film o mediacjach rozwodowych. To jest takie nowe narzędzie, które polega na tym, że jak para no, chce się dobrze rozwijać, no bo wtedy, kiedy są dzieci, to idzie. Sądu i sąd może tak, takie narzędzie zaproponować. Czyli seria spotkań z Panem lub Panią lub parą mediatorów, którzy no, próbują te emocje ciśnienia z tej pary zdjąć, zanim ta, zanim ta para czy była już właściwie para wejdzie na salę sądową. To ma służyć temu, żeby się no, też próbowali dogadać, spisać jakiś y, zestaw porozumień, które ewentualnie przez sąd potem przy wyroku może być pod uwagę. Myślę, to wydawało bardzo ciekawe, że. No, jak się rozbić po ludzku, ale to, to było nierealizowalne, dlatego że pary, które przychodziły na tę mediację, były w tak ostrym konflikcie, że naprawdę ostatnią rzeczą, jaką chciały, to się jeszcze pokazać przed kamerą. Ja jest zresztą świetnie rozumiem, no bo to nie... i nawet się czułem troszkę tak nie, niekomfortowo i głupio w roli kogoś, kto namawia ich, żeby się pokazali wtedy, kiedy oni bardzo nie chcą. Ja jednak mam taki system robienia filmów, że się Najpierw z bohaterami mniej lub bardziej zaprzyjaźniam, a też zawsze się staram nie robić niczego, co byłoby na, na, na przekór po prostu i, i, i intencji bohaterów i, i wbrew nim. Więc czułem się źle i no, bardzo długo nie mogłem sobie parać z tym filmem, bo on się tak ciągnął z półtora roku czy, czy dwa lata, były same porażki, tak że już odpuszczę, Ale y, spotkałem z znajomą psychoterapeutkę, która przyjechała dla y, na co dzień w Danii. No i ona zapyta, co taki smutny siedzi Ja mówię, smutnego filmu nie mogę zrobić. No. on mówi, a jaki jest problem? Mówię, no bo parę się nie chcą zgodzić. on mówię, to weź ludzi, którzy nie są w życiu parami. Ja mówię, to się nie uda. No, słuchaj, chcesz zrobić film o psychoterapii, to ja ci pomogę go zrobić. Zrób casting na, na parę, na, na ludzi, połącz ich parę, yy, przyprowadź do mnie, a ja im zrobię psychoterapię. I tak też się stało. Tak, chociaż psychoterapeuta, wybrał Pan w końcu innego. Yy, już nie wiem, czy Pan wybrał I Nie, to raczej był taki rodzaj eksperymentu, który polegał na tym, że na początku daliśmy ogłoszenie na Facebooku, że szukamy ludzi z bardzo różnymi problemami, którzy by ewentualnie chcieli się spotkać z psychoterapeutą, ale w obecności kamery. I napisaliśmy w tym ogłoszeniu uczciwie, że yy, na końcu filmu będzie napisane, że, że inaczej, że chcemy te pary z z was zrobić pary, które parami w życiu nie są i że na końcu filmu będzie napisane, że w jakiej medycynie, w końcu jakiego myku to, to zostało zrobione. Więc to dawało też bohaterom takie poczucie granic bezpieczeństwa, że nie są sobą, ale zarazem może niekoniecznie, bo zawsze się mogą też schować za, no, za rolą zwyczajnie. I yy, nakreśliliśmy bardzo, bardzo dużo różnych spotkań terapeutycznych w różnych sprawach, w sprawach yy, trudnych, w sprawach choroby, w sprawach śmierci kogoś bliskiego w rodzinie, w sprawach rozwodu, właśnie w sprawach rozstania czy zdrady. Bardzo wiele sprawa w sprawach alkoholu w rodzinie. I to były naprawdę wstrząsające spotkania z różnymi psychoterapeutami. To była właśnie Pani Aleczewska, która mi pomogła w, w, zrobić ten film, wymyślając pewien właśnie ten trik. Był Pan Andrzej Wiśniewski, też bardzo dobry terapeuta z Laboratorium Psyche w Warszawie i wreszcie był Pan profesor de Barbaro, który też kilka sesji poprowadził. Także robiliśmy casting na, na bohaterów, a nie robiliśmy castingu na terapeutów. Kolega nasz stały widz. Pamiętam pana z przedmiotów lat. O, pan jest uzbrojony tutaj. Ale tak ja nie ja będę strzał, już się nie mam. Ja sam że razie Bardzo ludzi ja tak. tak. e, Na porządek chciałbym podziękować za ten film, bo nie dość, że nie poruszył, wzruszył to i naruszył. No ja również jestem dzieckiem rozbodników, więc Aha. może z innymi sytuacjami, ale pewną nić porozumienia mam. Mam takie właściwie trzy pytania. Pierwsze, teraz już wiem więcej o filmie, więc przewiduję odpowiedź. Czy zdjęcia powstawały chronologicznie? To jest pierwsze pytanie. Już odpowiadam. Z wielu, z wielu, z wielu właśnie godzin materiałów z różnymi parami postanowiliśmy wybrać tę jedną, czyli Hanie i Ewę, czyli córkę, matkę z tym, że właśnie profesorem de Barbaro. I y, tak, sesje powstawały chronologicznie i one są też chronologicznie w filmie ułożone i mało tego, w obrębie, co się rzadko zdarza w montażowie, ale w obrębie y, każdej z tych sesji y, nie robiliśmy żadnych zmian. Nie było tak, że tył, końcówka sesji jest początkiem, a, albo jakieś zdania to za rzeczywiście, ale nie dlatego, że nie chcieliśmy tego burzyć, tylko dlatego, że jakby sposób prowadzenia tych sesji przez terapeutę był tak, precyzyjny, że właściwie no, należało troszeczkę odchudzić, bo sesja trwa 50 minut, yy, no to cały film by nie wiadomo ile. Yy, no jakby esencje, zostawić tylko esencję, ale nie, naruszy, nie naruszyliśmy ani razu kolejności zdarzeń. Dziękuję. Drugie pytanie. Pierwszy raz oglądając sesję, tak długą sesję, czułem się, ja bym tam był na miejscu. I się, jak Pan sobie z tym radził, z tymi właśnie emocjami, które pojawiają się, czy kamera, czy też ekran poglądowy, oddziela, czy też przeżywa Pan razem z bohaterami, bohaterkami w tym przypadku? Ja się bardzo cieszę, to moje wrażenie uczestnictwa, bo trochę nam o to chodziło, żeby każdy z Państwa tak był tym czwartym takim, który się tym ogląda, ogląda i przysłuchuje tym sesjom. No, najtrudniejsze były dla mnie te spotkania castingowe, tak nazywając to po popularnemu. Czyli jak przychodzili ludzie spotkać się ze mną, akurat w kawiarnie, to się odbywało, no i tak wyznaczaliśmy spotkania mniej więcej co pół godziny, 40 minut. Ludzie przychodzili z pełnym jakby świadomością, w czym chcą wziąć udział i co chcą sobie opowiedzieć. No ale przychodzili, żeby mi opowiedzieć swojej historii, poniekąd nie na mnie wydać. No i to było trudne, bo takich dziesięć spotkań dziennie przez kilka dni pod rząd, to ja potem ciężko sobie poradzić z tym. No, bo to nie były wesołe opowieści, no. Ale się okazało z drugiej strony, że nie miałem świadomości tego, ile w ludziach jest takiej potrzeby, żeby, żeby no nie tylko zostać wysłuchanym, tylko żeby też trafić na kogoś, kto umie nie tylko wysłuchać, ale, ale porozmawiać taką, no, taką dobrą, terapeutyczną rozmową. I na koniec, żeby coś pozytywnego, marzenie filmowe, nieograniczony budżet, o czym zrobiłby pan film? Nie wiem, pan nie mam takich marzeń. Ja marzę o tym, że mi głową głowy na następ, pomysł na następny film jakiś dobry, ale pieniądze się może znajdą na to. <śmiech> oby tego życzę. Dziękuję za film, dziękuję na, za bardzo dziękuję. Więcej nagrań na www.podcaston.eu